Nie mów nikomu. To tajemnica. Mam kisielek, wiśniowy, mój ulubiony. Mam herbatkę i mogę nagrywać. Trochę mam keter. Mam nadzieję, że nie będę kichać, ani smarkać podczas nagrywania. Yy, dzisiaj kolejny dzień z cyklu yy, leniuchowanie yy, w związku z afterem yy, po podcastofonie live yy, który skończył się chyba nie wiem o czwartej czy jakoś tak a ja położyłam się spać chyba o piątej to taki ten dzień rozlazły strasznie w sumie niewiele zrobiłam. Ha, ha, też mi nowość. Um, miałam jakoś wcześniej się zabrać do nagrywania, ale wyszło tak, że dopiero około 22. O. E, opowiem chyba dzisiaj, tak sobie myślę trochę o mojej pracy na obozie. Aczkolwiek nie mogę mówić zbyt wiele Ponieważ nie chciałabym mówić wprost o osobach, które tam były, zarówno o opiekunach, jak i o dzieciakach. Wydaje mi się, że to było nie fair wobec nich, tym bardziej, że, że nie pytałam o zgodę. Jeśli chodzi o kadry, to naprawdę lepiej trafić nie mogłam. W sumie to gdyby nie kadra, to, to nie wiem, czy, bym, czy by ten wyjazd sprawiał mi taką przyjemność. Najfajniejsze były te momenty, kiedy gdzieś tam jakąś chwilę się miało i się leciało szybko, wspólnie do pokoju i, i się i rozmawiało, wygłupiało albo sznurówkowało, tudzież <głupia> paliło papierosy. Jest taka praca na obozie, to jest praca 24 na dobę, zwłaszcza jeśli jest opiekunem, a nie tylko instruktorem jakimś. Nie można sobie pozwolić na, nie wiem, na to, żeby gdzieś tam sobie iść na kawę, na miasto czy gdzieś na spacer, dzieciaki nie mogą zostawać same. Jeżeli były takie sytuacje, że czegoś potrzebowaliśmy z miasta, to po prostu dwie osoby zostawały, jedna szła. Jeśli ktoś chciał się wykąpać, to też tak już na przykład po 22, kiedy była cisza nocna i też y, oczywiście zostawał jeden opiekun lub dwóch. Um, jeśli chodzi o mnie, to o, z dzieciakami chodziliśmy oczywiście w ciągu dnia się kąpać, było bardzo blisko jeziora, ale ja jakoś mam opory przed obnażaniem się publicznie w stroju kąpielowym, <głos> w związku z czym <głos> kończyło się zazwyczaj, zazwyczaj na moczeniu nóg, tudzież gdy najmłodsza z uczestniczek stwierdziła, że musi się przytulić do pani Kasi i przylatywała do mnie w mokrym stroju, no to kończyło się tak, że e, też niejakoż była mokra. E, nie poprawił się, poprawi się wcale stan mojej opalenizny, nadal jest kratkowo paskowy <głos> Na salarium nie pójdę, gdyż nie bardzo mogę i nie bardzo bym chciała nawet. Jakoś tak mnie to nie pociąga. Więc będę sobie chodzić taka stokratkowa. Um, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Um, jeśli chodzi o dzieciaki, to nie mieliśmy jakichś takich dużych, większych problemów i wydaje mi się, że... Może dlatego, że była mała grupa, ale... Dzieciaki się fajnie zintegrowały i, i generalnie większość z nich polubiłam. W przedział wiekowy był różny, średnia chyba 11 lat. Oczywiście młodsze dzieciaki płakały ze mamusiami. Niektóre płakały naprawdę z różnych powodów. Jedna dziewczynka płakała non-stop. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy na przykład nie budowałem się zajęcia, ona siedzi w kącie i chlipie. Gdy się do niej podchodzi i się pyta, co się stało, to ona mówi, że dlaczego płaczesz, bo chcę siku. <grym> że naprawdę potrafiła płakać z różnych powodów. I kiedy tylko było słychać, że to dziewczynka, kiedy jakieś dziecko przychodziło, mówi, że dziewczynka znowu płacze, to wszyscy lecieli, żeby <śmiech> się dowiedzieć, cóż tym razem. To była taka atrakcja dnia. Um, były też takie um, sytuacje trochę jak z dnia świstaka. Na przykład jeden chłopczyk przy każdym posiłku w sumie cztery razy dziennie ponieważ i przy pierwszym, przy drugim daniu podczas obiadu też to miało miejsce, przychodzi do naszego stolika, stolika opiekunów i się pytał, czy może odnieść talerz, mimo iż wcześniej było że sami odnoszą talerze po zjedzonym posiłku, ale to było przez cały czas trwania, obozu, dzień w dzień to samo pytanie i było jeszcze pytanie, czy może otworzyć poligon, w sensie pawilon, czy dostanie kluczyk, żeby mógł otworzyć poligon, to było na koniec każdego posiłku. Jakże to, jakby tego zabrakło, to już było coś nie Tak. Też przez, przez parę dni bawiłam się w pielęgniarkę, łącznie z niańczeniem jednego z opiekunów, gdyż um, jakiś wirus nas zaatakował i dzieciaki miały gorączkę, jakieś okłady i, i jakoś tam daliśmy radę. Z ciekawszych rzeczy, cóż, no oczywiście był chrzest, który wypadł całkiem fajnie, aczkolwiek w związku z tym, że było kilka takich płaczków, to nie mogliśmy zrobić hard nie było na przykład, nie wiem, chodzenia po szyszkach. Ale generalnie wyszło całkiem przyjemnie. Zdjęcia są też fajne. Plusem jest też to właśnie, że bardzo dużo zdjęć jaki dostały od nas na płytce, że dostały też filmiki. Także myślę, że im się to spodobało i ogólnie były zadowolone. Też ten obóz mi uświadomił to, jak często właśnie się ustosunkowujemy do dzieci w zależności od tego, czy je lubimy, czy nie. Staram się z tym walczyć yy, i traktować wszystkie dzieci jednocześnie, kiedy tylko, yy, jednakowo, kiedy tylko zdałam sobie z tego sprawę. Yy, wydaje mi się, że chyba byłam najostrzejsza. Mm. <laughs> jak No, dziwo. Yy, później oczywiście się przyzwyczaiły, że jak coś chcemy się pytać, to do pani Kasi nie idą, bo pewnie powie, że nie. <laughs> Ale generalnie było przyjemne. przyjemnie, cóż jeszcze w pawilonie obok był też inny obóz i o dziwo na początku chyba zostałam wzięta za jedną ze starszych uczestniczek, gdyż starsi chłopcy tam jakieś teksty puszczali, było trochę zabawne. <śmiech> Nie powiem, żeby to było przyjemne w jakimś stopniu, może gdy byli starsi to by było przyjemne, ale takie trochę urocze. Też y, f, f, f, fajne były takie różne mm, dopytywania dzieciaków o, o opiekunów, w sensie, tak, skąd są, ile mają lat i w ogóle. Y, nie bardzo chcieliśmy tak mówić, ile mamy lat, bo i po co. No, w każdym razie, scenę na tym, i już dziewczyny ustaliły, że ja mam 23. Jej! <grydy> no, to chyba nie tak staro wyglądam. Tak sobie myślę. Ym, no... <grydy> Też zawsze był rano konkurs, jakie kolczyki założy pani Kasia, czy to będą winogrona, czy jabłuszka, czy cytrynki i, i obstawiały dziewczyny te młodsze, cóż dzisiaj będzie takiego. Na takim też zawsze są jakieś niejadki, więc trzeba było pilnować, że taki jednak jadły, zakupy mogły robić raz dziennie, czasami dwa razy dziennie w sklepiku który był przy stołówce lub takim sklepiku przy plaży, oczywiście tylko z opiekunem. Staraliśmy się pilnować, żeby nie kupować dużo tej Był zakaz spożywania chipsów. Jedne skonfiskowaliśmy. Oczywiście oddaliśmy na koniec. <grym> I tak cóż, o, też, też, też pokazuje taki obóz to, jak dzieciaki mają w domach i jacy są rodzice. Choćby utrzymywanie porządku, to, że dzieciaki nie potrafią łóżka zaścielić, to, że trzeba było dopilnować, żeby codziennie zmieniał bieliznę. E, też niektóre dziewczynki na przykład potrafiły w tej samej chodzić kilka dni Jak tylko to wyłapaliśmy od razu się do to wzięliśmy jeden chłopczyk się okazał, że przez pięć dni w ogóle zębów nie miał. <głos> e, o dziwo na, nasze serce ujęło właśnie najmłodsza uczestniczka, którą tak się trochę obawialiśmy, że może sobie nie dać rady że będzie płakała, okazało się, że super dzieciak, bardzo samodzielny taka maskotka obozowa wszystkie dzieciaki ją uwielbiały naprawdę przeurocza. Szkoda, że, że większość dzieciaków w jej wieku nie jest właśnie taka. Też przekonałam się o tym, że mimo wszystko, iż zdaję sobie sprawę z różnych mechanizmów, to na początku niestety, może, no niestety w sumie, oceniłam tak po pierwszym wrażeniu kilka dziewczyn. Okazało się, że było mylne. W jednym przypadku bardzo pozytywnie się zask zaskoczyłam. Można tak powiedzieć. No w każdym bądź razie bardzo pozytywnie, pozytywnie okazała się dziewczyna, która yy, na początku sprawiała wrażenie takiej naburmuszone i, i takiej niezbyt zadowolonej, już w ogóle jest na tym obozie. Yy, jeśli chodzi o takie. No jak to się mówi, brzydko, pindy to nie mieliśmy takich dzieciaków. Były oczywiście dziewczyny, które wstawały dużo wcześniej po to, żeby nałożyć makijaż, ale były bardzo sympatyczne, opiekowały się młodszymi. Eee, w ogóle to, to bardzo miło było, gdyż od właściciela ośrodka i od pani tam z obsługi i ze stołówki, to dowiedzieliśmy się, że już dawno nie mieli takiej fajnej grupy, że naprawdę super dzieciaki i, i że świetnie sobie z nimi radzimy. To chyba najlepszy komplement, jaki można usłyszeć. Wiele dzieciaków też powiedziało, że w przyszłym roku, jeśli będzie obóz organizowany przez tą firmę, to pojadą. Więc to chyba dobrze, tak sobie myślę. Też, jako że byłam tam ze swoją znajomą, z którą się bardzo zżyłam, ja ją poznałam z jednej strony, ona mi poznała z jednej strony. Dowiedziałam się, że właśnie tak całkiem inaczej mnie odbierała bardziej jako taką poukładaną, Yy, troszkę poważniejszą i mówiła, że niepotrzebnie skrywam <grywanie> swój, swoje prawdziwe ja, <grywanie> że może powinnam być bardziej otwarta. Yy, z czego to wynika? Nie wiem, może z tego, że zbyt wiele razy w życiu właśnie się zawiodłam przez to, że byłam zbyt otwarta. Może po prostu staram się rozgraniczyć jakieś takie zawodowe bycie, bycie no, rolę tak o. Tak, te scenariusze jakieś życiowe, społeczne dotyczące pracy i te będące taką jakby moją prywatną sprawą. W każdym bądź razie no, myślę, że zyskałam osobę, która w przyszłości okaże się być przyjacielem. Naprawdę bardzo dużo pod tym względem dał mi ten wyjazd. Też dowiedziałam się dużo różnych rzeczy też ja generalnie jestem taką osobą, znaczy byłam teraz już się troszkę zmieniło, która raczej tak nie okazywała emocji, uczuć w sensie o, może bardziej uczuć e, pamiętam e, pierwszy jakikolwiek mój związek z chłopakiem to jest, tylko chciał mnie przytulić, zasztywniałam bo to było dla mnie takie no nie wiem, nie to, że rodzice nie przytulali mnie w domu, tak? Co śmieszne, moja mama za każdym razem, gdy u mnie jest, to mimo iż mam 27 lat, przychodzi przed pójściem spać do mnie do pokoju i, i musi mnie ucałować na dobranoc. Także to na pewno nie jest przyczyną. Ale był taki moment i, i niejako mi to troszkę zostało. Też tak do dzieciaków jakoś nie miałam takich odruchów, żeby ich przytulać czy, czy pocieszać, czy coś. Ale zaczęło to się zmieniać na obozie. Tak zauważyłam właśnie dużą zmianę w sobie. Mm. Chyba to dobrze. Generalnie nie wiem, jakoś taki jestem raczej jako ciepła osoba. Um, ale w ogóle tak, tak, tak ten obóz też mi dał do myślenia właśnie a propos tego, jak jestem odbierana, jak kreuję swoją postać i właśnie zauważyłam kilka rzeczy, które powinnam w sobie zmienić, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak to może być odbierane. E Pamiętam też na studiach, jak właśnie z jedną dziewczyną, z którą później się bardzo skumplowałam, rozmawiałyśmy o naszych pierwszych <laughs> wrażeniach, jak się poznałyśmy, to ona opowie, powiedziała mi, że, że, że, że myślała, że jestem taka wyniosła i wredna. <laughs> no, także bardzo mnie zdziwiła ta opinia, powiem szczerze. Bardzo. Ja znowu o niej myślałam, że jest taka wycofana, społeczna i w ogóle to było totalnym błędem. Jednakże no właśnie, czasami może warto, nie czasami może warto, na pewno warto dać człowiekowi trochę więcej czasu, zanim gdzieś tam zdziwają te mechanizmy. Aczkolwiek wiemy wszyscy, że nasz umysł bardzo lubi upraszczać, w związku z tym, że tak dużo informacji do niego dociera z otoczenia i, i po prostu te pewne schematy i mechanizmy są potrzebne, bo inaczej byśmy pewnie sfiksowali. No cóż... Też jak wróciłam, to na jednym z portali było o takim zespole kazaky, czyli kazaki, o facetach, którzy w teledyskach tańczą na szpilkach. I tu poczułam się taka dumna, że właśnie dzięki temu już byłam na tym obozie i rozmawialiśmy sobie z opiekunami. Wiem, co to jest. To jest, pisze się, watsking, Inc. I jest to tak jakby styl tańca, który tak naprawdę powstał w gejskich klubach, bodajże w Hollywood. Mężczyźni chcieli ruszać się jak kobiety, chcieli stworzyć taką seksowną kreację, że, że, że posiadają te krągłości, ten seksapil i żeby tak się ruszać seksownie jak kobiety, w związku z tym najprościej było im robić to, będąc na obcasach, że tak powiem. I zrobiło to furorę. Do tej pory właśnie funkcjonuje sobie ten styl. Była taka grupa daneczna Dancing Machine w latach 70., która taka była bardziej znana z tego, a później też jakieś tam kolejne E, w ogóle ten styl taneczny na początku nazywał się punking. Panking", tak. e, no a później się e, zmieniło e, przez jakiegoś instruktora. Zaraz muszę sobie sprawdzić w Google. Tak. E, przez jednego z członków zespołu Soul Train Dance Studio. I on był, on był instruktorem, i, i, i, i on zaczął używać tej nazwy nowej. Um, no, także to jestem o, o jakąś tam wiedzę bogatsza. <laughs> Poza tym dowiedziałam się, że być może, yy, znaczy na pewno. Yy, Nasze te, te, to, to bycie na tym obozie i to, jak tam się zachowywaliśmy i właśnie chodzi o kadrę, zostanie nawet wykorzystane w książce. Moja osoba też. Aż się boję. Chociaż nie, nie boję się. Wiem, że będzie dobrze. Ale czekam z niecierpliwością. Nie wiem, za jaki czas to się pojawi, ale kurczę, no. Fajnie. Być dla kogoś jakąś tam inspiracją. Tak sobie myślę. Hm. Kiedy tak będąc na wyjeździe um, mieliśmy takie chwile melancholii, takie, takiego chill-outu, e, to wtedy człowiek tak naprawdę odpoczywał. Fakt faktem było ich bardzo mało. Na przykład ja i, i moja koleżanka wstawałyśmy dużo wcześniej przed dzieciakami, tak nawet ponad godzinę. E, mimo iż bardzo późno chodziliśmy spać e, po to, żeby sobie wyjść na taras z kawą i tak sobie posiedzieć dookoła drzewka iglaste, liściaste, gdzieś tam prześwitywało jeziorko. No super, po prostu, prawda. Całkiem inaczej człowiek odpoczywa, gdy zmieni się klimat, i nawet jeżeli jest w pracy, to to jest też odpoczynek jakiś tam psychiczny, tak sobie myślę. Mm. Też fajne były właśnie te rozbowy nocne. W ostatnią noc, tak zwaną zieloną noc, nie chcieliśmy, żeby dzieciaki przesadzały, ponieważ wiadomo, tą pastą można tam kogoś upaćkać, albo było kilka z jakąś tam alergią. Oczywiście te płaczki też były, więc pilnowaliśmy. tym na genialny pomysł z jednego pokoju. Na też wytachaliśmy łóżko. Zrobiliśmy sobie herbatę, wzięliśmy papier, które trzeba było niestety co wieczór wypełniać już po ciszy nocnej. Wzięliśmy sobie te papiery, i w dzieciach miał taki ubaw, taką radochę, że my tam siedzimy na tym korytarzu, na tym łóżku. <głos> no, i tak przyjemnie było. <głos> Skończyło się bez ofiar. Ale ja też, też przekonałam się o tym, jak często osoby młode lub młodo wyglądające mogą być uważane na początku za nieprofesjonalne czy tam coś. Na przykład tak rodzice oddawali dzieciaki do autobusu że to są opiekunowie, młodzi w ogóle, że takie już halo, ale o co chodzi? Czy dzieciaki będą bezpieczne i w ogóle? Mm. I to też właśnie tak często jest, że oceniamy, iż jak ktoś jest młodszy, to, to nie ma jakiegoś tam doświadczenia, nie ma jakichś tam kwalifikacji. Totalna bzdura. W ogóle naprawdę świetnie się przebywa z osobami, które żyją swoją pasją, które się realizują. I wiem, często mówiłam, że lubię swoją pracę, lubię, Aczkolwiek też wiem, że się w niej jakoś tam nie będę super rozwijała, bo, bo nie mam na to jakichś tam szans. Chyba, że jakiś tam kursy, jakieś szkolenia, ale na to też trzeba mieć pieniążki i też trzeba mieć czas. Może z czasem jakaś podyplomówka, dwa kierunki jakieś tam mi w głowie świtają. Każe się. No w każdym bądź razie, jeżeli bym miała gdzieś jeszcze jechać gdzieś w przyszłym roku z tą kadrą, to w ciemno idę nawet ze połowy kasy, kurczę, bym poszła. Mimo, że naprawdę była niewielka, bo świetne wspomnienia, świetnie spędzony czas. Po prostu super. Um, też tak jakby um, troszkę inaczej patrzeć na dzieciaki, bo nawet te, które były z Warszawy, okazały się być fajne, mimo iż mam takie, a nie inne zdanie na temat Warszawki. Um, też zdarzały się dzieci, których było szkoda. Szkoda ze względu na rodziców. Na to, jak mają w domu. Ale niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. A gdybym zaczęła cokolwiek robić, to mogłoby się to dziwnie dla mnie. Znaczy nie wiem, jakby się dla mnie skończyło, ale nie chciałabym zeszkodzić firmie, która zajmuje się organizacją obozów. Więc no były różne też takie sytuacje z pięć, na przykład między mną i opiekunem. Kiedy mieliśmy na siebie focha, okazało się, że oboje jesteśmy tak samo uparcie, bo i ja mam tak samo silne charaktery. Moja koleżanka była w roli mediatora. Bardzo dobrze sobie poradziła. Aczkolwiek przy następnym z pięciu wykazałam się dojrzałością i pierwsza poszłam, aby pogadać. No bo w końcu nie zachowujmy się jak dzieci ale to też było dobre, bo w jakiś tam sposób oczyszczało atmosferę i później było jeszcze lepiej. Tak, kiedy wróciłam, tak mi było dziwnie, bo miałam tak wszystko poukładane, tak, wstajemy o tej i o tej, później ta kawa, później śniadanie, później coś tam w ogóle. Człowiek całkiem inaczej funkcjonuje i kiedy się przyjeżdża, to jest tak jakoś tak dziwnie, jakoś pusto. No. Aczkolwiek teraz dopiero od, od w czwartku. Od czwartku mam taki, takie bycie samej, w sensie nie ma ani u mnie mojej mamy, ani nie za bardzo, też dziś tam do znajomych wychodzę. I to chyba mi było potrzebne, bo tak myślę, że dopiero teraz ze mnie całe zmęczenie schodzi to wszystko, że tak organizm zwalnia. Pewnie dlatego taka trochę kopnięta chodzę i taka pokładająca się przykładająca głowę do poduszki. O właśnie, pro poduszki wspomniałam się, że muszę pośrednieć. Dobrze, że nagrywam ten podcast. Odci e, Twój, Odcinek audiobloga. No kurczę, cały czas ten podcast mi gdzieś w głowie siedzi. Pewnie przez ten zlot, którym już niejako tam gdzieś trochę żyje. Um, I w sumie wiem, że będzie fajnie. Po prostu to wiem, ale no dla mnie największym problemem na dzień dzisiejszy jest to, jak tam dojechać. Jak sobie czy później tam trafić i w ogóle wiem, jestem pani ale tak po prostu mam jak już tam będę, to już będzie super, tylko żeby tam dotrzeć. E, też kilka osób się mnie pytało, dlaczego nie jadę samochodem. Nie jadę, ponieważ e, nie czuję się na tyle dobrym kierowcą i no, nie mam na tyle dobrej orientacji w terenie, żeby sama jechać samochodem sobie tam. O, koniec tematu. <grych> tak. E, ale o tym chyba też już mówiłam, a może nie mówiłam. Nie wiem, jakoś tak... hm. No tak. Herbatę prawie, że głanki, Kisielek wystógł. Kisiel może być zimny, ale zimnej herbaty to ja nie lubię pić, więc teraz pozwolicie, że żeś sobie łykną. No. Um. Tak, więc wracając do tej rutyny takiej dniowej, to na każdy dzień musiał być napisany plan dnia i wywieszony na tablicę, żeby dzieciaki wiedziały, co będzie się działo. Jest to potrzebne, bo jak dzieciaki nie mają zorganizowanego czasu i tylko są puszczone w samo, to się nudzą, mają głupie pomysły. A poza tym, no nudzić to się mogą w domu, tak? Więc to jest naprawdę ciężka praca, kurczę. Nie dość, że trzeba wymyślać jakieś, nie wiem, gry robić typu szukanie jakiegoś tam skarbu czy coś, coś jak, podchody przygotowywać te polecenia, jakieś flagi czy coś, no. Nie jest to takie super fajne siedzenie sobie nic nie robienie, jak to niektórzy myślą. Też jakieś tam, nie wiem, plastyczne typu robienie jakichś dyplomików, jakichś dziwnych rzeczy kolorowanek. No by było ciekawie, no. Tak. Okazało się, że każdy z nich ma jakiś tam talent i że razem świetny team to tworzymy. Super się uzupełniamy. <śm> Cóż jeszcze na temat obozu bym mogła powiedzieć? E, hmm. Oczywiście rodzice tam czasami się pojawiali, nie odwiedzali swoje pociechy i tak do końca nie jestem przekonana, czy to jest dobre. Że, dobre. E, taki rodzic przyjeżdżał, zabierał dziecko na parę godzin, później dziecko wracało obkupione jakimiś słodyczami, innymi rzeczami. I później takie rozbite było i dwa dni zajmował, zanim tam do siebie wróciło, więc ja nie jestem jakoś zwolenniczką tego. Poza tym, jak sobie właśnie przypominam, jak to było z mojej strony, kiedy ja jeździłam na oboz, na przykład sportowe, nie było wtedy tak komórek, a teraz ta dzieciaki non-stop na telefonie, aczkolwiek był, była taka umowa, że z rodzicami rozmawiałam tylko przez wszystkie syty, wiadomo, że nie dało się uniknąć tego, że też i gdzieś tam wieczorem po ciszy nocnej była całkowity zakaz, jeżeli zapowiedzimy dzieciaka, że rozmawia po ciszy nocnej, to musiał wytłumaczyć rodzicom, tak? czy jest po ciszy nocnej nie dzwonimy do dzieci. Ale też, też bywało tak, że dziecko wcale nie tęskniło, tylko rodzice mi jakieś jazdy i na to wydzwaniali. To też jakby pokazuje relacje. No a wracając do tego, jak ja jeszcze jeździłam na obozy, to człowiek sobie nie zdawał sprawy z tego, jaką odpowiedzialność ma na sobie odpowiedzialnością jest obarczony właśnie opiekun, jak nasze postępowanie może wpłynąć na jego być czy nie być, jak ciężko mu tak naprawdę jest to wszystko zorganizować, dopiąć, zająć się dzieciakami i w ogóle. I też się mnie niejednokrotnie i też mieliśmy czasem jakieś tam bunty, starsze dziewczynki na przykład, że nie wiem, że czemu odwiedź drugie już ciszej i w ogóle. Staraliśmy się wszystko jakoś tak robić dyplomatycznie, żeby każdy w miarę był zadowolony, ale no, aczkolwiek wiadomo, nie da się wszystkich zadowolić. No. I, I są takie sytuacje, które naprawdę chciałabym opowiedzieć, ale no... Jak już mówiłam na początku, nie mogę i chyba jakoś tak też uważamy, że to, to nie w porządku by było. No. Generalnie in plus. Polecam. Jeżeli ktoś szuka pracy, na przykład na wakacje, to fajnie. Tylko, nie wiem, czy są osoby, które tylko, tak, tym się zajmują podczas wakacji, to dobrze jest między takim jednym wyjazdem, a drugim chociaż tydzień tej przerwy mieć, bo inaczej to po prostu zbyt duże zmęczenie materiału będzie. No. Także, no, zakończysz ten odcinek, który wiem, że strasznie chaotyczny mi wyszedł. Nie był tylko o obozie. Um. Ale tak jak. jak ja, ja zawsze jestem wielowątkowa i moje myśli jakoś tak samo gdzieś się rozbiegają. E, pojawia się kilka furtek, tak? I którą bramkę wybiera się 1, 2, 3, i w zależności od tego, w którą pójdę w stronę, to pojawiają się kolejne i kolejne. E, taki labirynt troszkę się robi, czasami się zapętlam. Ale myślę, że nie najgorzej już no. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.